Aleluja. Myślę, że ten temat, w którym dzisiaj będę chciał usługiwać jest taki adekwatny do tego też, co się wczoraj działo. Bo wczoraj było zimno, było chłodno, było wspaniale, a ja bym chciał dzisiaj mówić o uzdrowieniu. Kochani, ostatnio mówiłem tutaj o tym, że krzyż Jezusa Chrystusa jest pełen mocy do zmiany mojego i Twojego życia. Amen. I ważne jest to, abyśmy zrozumieli to, co Chrystus zrobił dla nas na krzyżu. Puszałem ostatnio filmik, dzisiaj prawdopodobnie nie zdążę tego zrobić, ale pamiętamy, co było na tym, na tym filmiku. I kiedy Jezus wisi na krzyżu i wypowiada te słowa, wykonało się, to w tym momencie i choroba, i grzech, i wstyd, i przekleństwo, i wszystko to, co diabeł zafundował człowiekowi, to znalało, znalazło się na krzyżu. Amen? I każda osoba, która przychodzi do Chrystusa i wierzy w Niego, a wierzyć w Chrystusa, to nie wierzyć w to tylko i wyłącznie, że była taka postać historyczna, że ktoś taki chodził po świecie. Ale wierzyć w Jezusa Chrystusa, to znaczy zaufać Mu. To znaczy ufać Mu. To znaczy pokładać w Nim całą ufność. Całe swoje życie w zaufaniu pokładam Chrystusowi. Amen. I dzisiaj chcę mówić w takim temacie, który, w którym jak Bóg czegoś nie zrobi, w którym jak Bóg czegoś nie zrobi, to to często nic z tego nie będzie. I to jest bardzo trudny temat, temat uzdrowienia. To jest temat, to te, te kazanie, to jest kazanie, do którego przygotowywałem się, chcę wam powiedzieć, dwa lata. Dwa lata przygotowywałem się do tego kazania. Dwa lata studiowałem temat uzdrowienia, dwa lata, aby wyjść dzisiaj i w pewności powiedzieć i przekazać wam to, co chcę przekazać. Gdyby chrześcijaństwo było tylko zbiorem jakichś zasad, tylko mową o tym, co należy, a czego nie należy, to chcę wam powiedzieć, że ja bym w to nie wszedł. Ja bym w to nie wszedł i prawdopodobnie nikt z was nie chciałby w coś takiego wchodzić, ale to, co zafascynowało mnie w Jezusie Chrystusie, to Jego realność. W Jezusie Chrystusie zafascynowała mnie Jego prawdziwość. Zafascynowało mnie to, że On taki sam, jak był dwa tysiące lat temu, tak, tak dzisiaj jest taki sam. I to, mnie, I to mnie zafascynowało, tak samo jak On kiedyś uzdrawiał, tak dzisiaj, w tym momencie Bóg chce uzdrawiać. Niesamowite jest to, co Bóg uczynił w życiu wielu z nas tutaj na tej sali. Ja pamiętam na kursie Alfa, kiedy dzieliła się swoją historią Ela Niemira. Chcę wam powiedzieć, że to było coś, co mnie zafascynowało, coś, co mnie zbudowało, jak Bóg potrafi z choroby wyciągnąć człowieka tak o, i uzdrowić. To jest niesamowite. Wiecie, my słyszymy często o tych wszystkich uzdrowieniach w Afryce, o tych wszystkich uzdrowieniach, wiecie, gdzieś tam, takich spektakularnych, ale chcę wam powiedzieć, to się dzieje tu i teraz. Chcę wam powiedzieć, że w Polsce codziennie, na różnych nabożeństwach, grupach modlitewnych, wśród chrześcijan zdarzają się cuda, dzieją się cuda, bo Chrystus wciąż jest realny. Wiecie, jako że chrześcijanie stworzyli wiele różnych teorii na temat uzdrowienia, tyle błędnych teorii, to ja chciałbym, abyśmy się dzisiaj skupili na tym, co Biblia mówi na ten temat. Tylko i wyłącznie Biblia, będzie bardzo dużo słowa. Jest takich pięć przekonań, które są kluczowe, aby je zrozumieć, tak aby uzdrowienie mogło funkcjonować w moim i w Twoim życiu. Takich pięć przekonań, które jeżeli zapiszemy sobie w głowie, to też będziemy mogli to uzdrowienie ponieść dalej. Bo ważne jest to, abyśmy to uzdrowienie nieśli dalej. Żeby to nie zostawiało tylko dla nas. Chrystus chce działać dzisiaj przez Ciebie. I pierwsze kluczowe przekonanie, jeśli masz na czym pisać, to sobie zapisz, jest takie, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze choroby. Amen? Ewangelia Jana, trzeci rozdział, wersety 14 i 15, mówią tak. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I chcę wam powiedzieć, nie wiem jak wy, ale ja kiedy pierwszy raz przeczytałem ten fragment, to nie do końca wiedziałem, o co kaman. Jaki wąż? O co chodzi w ogóle? Całe szczęście, że w Biblii mamy odnośniki, można zawsze pod wersetem sprawdzić sobie odnośnik do innego fragmentu Bożego Słowa, który często wyjaśni nam ten fragment. I wiecie, i pod, tymi, pod tym wersetem jest taki odnośnik. Do czwartej księgi mojżeszowej, do dwudziestego pierwszego rozdziału, do wersetu od szóstego do dziewiątego. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli... Zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, a ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Wow. To jest niesamowity fragment, który, chcę wam powiedzieć, wydaje się kontrowersyjny. Czwarta Księga Mojżeszowa opisuje sytuację, kiedy naród Izraela zbuntował się po raz kolejny przeciw Bogu. Znowu narzekał, znowu marudził. Oni wyszli z tego Egiptu, ale wydawało im się, że, jest, że tu jest gorzej niż w tym Egipcie. Lepiej było być w niewoli, lepiej było być bitym po plecach. Ciągle narzekali i narzekali, a Bóg w końcu ma tego dosyć. I słuchajcie, sytuacja ma miejsce na pustyni. I Biblia mówi o tym, że Pan zesłał na lud jadowite węże. No jak? Nasz dobry Bóg zesłał na swój lud jadowite węże? To wydaje się być takie kontrowersyjne. Wiecie, zastanawiałem się nad tym fragmentem dość długo. Coś tam szukałem, czytałem różne książki i w pewnym momencie przeczytałem coś na temat tego i nagle okazało się że w XIX wieku żył pewien Żyd, który przetłumaczył e, Torę, pięcioksiąg pięcio mojżeszowy i on powiedział tam e, coś takiego, że słowo, które zostało w tym wersecie użyte, że zesłał Pan na lud jadowite węże, to słowo zesłał, to tak naprawdę nie jest właściwe słowo. To tak naprawdę nie jest właściwe słowo. Słowo, które powinno być tam użyte, to słowo dopuścił lub uwolnił węże. I to jest niesamowite. Popatrzmy. Izrael był na pustyni. Teraz pytanie do was. Czy na pustyni są węże? No tak. Na pustyni są węże. Dopóki lud Izraela podążał za Panem, Bóg chronił lud Izraela przed wężami, które były dookoła nich. Ale kiedy zaczęli grzeszyć, Bóg jakby, wiecie, podnosi swoją rękę i te węże zaczynają krążyć i hapsać i, wiecie, gryźć tych ludzi. Ale Bóg jest niesamowity, bo Bóg znowu znajduje, znajduje antidotum. Pamiętacie, kiedy mówiłem o wstydzie? Bóg znajduje sposób, tak, przykrywa, przykrywa skórami zwierzęcymi, przykrywa odzie, odziewa człowieka. I teraz też człowiek znajduje, Bóg znajduje sposób. Bóg mówi do Mojżesza, zrób sobie miedzianego węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie uzdrowiony. I tak się zaczęło dziać. I zobaczmy, jest kilka tysięcy lat później, jest Ewangelia Jana i jest mowa o Chrystusie, który został wywyższony, jak miedziany wąż na drzewcu. Został wywyższony na krzyżu, został ukrzyżowany i pierwsza wersja była taka, że wąż powodował, że ludzie byli uzdrawiani. Ale Jan mówi, nie tylko, że kiedy spojrzysz na Chrystusa, nie tylko kiedy pójdziesz za Chrystusem, będziesz tylko uzdrowiony, ale będziesz też uwolniony i będziesz mógł doświadczyć przebaczenia grzechów. Doskonała ofiara Jezusa. A więc Chrystus umarł za nasze grzechy, o czym mówi już Stary Testament. O czym mówi już Stary Testament. Księga Izajasza, 53 rozdział, i to, to jest teraz taka ciekawostka dla ludzi, którzy lubią Biblię. Księga Izajasza składa się z 66 rozdziałów, czyli składa się z takiej samej liczby rozdziałów, z ilu ksiąg składa się cała Biblia. Mamy 39 ksiąg w Starym Testamencie, 27 ksiąg Nowego Testamentu i mówi się wśród biblistów, że, że też Księga Izajasza też jest tak podzielona, że jest 39 rozdziałów, i 29 innych rozdziałów, 27 innych rozdziałów z tego powodu, że wydaje się, jakby te 39 pierwszych rozdziałów Księgi Izajasza napisał zupełnie ktoś inny. Kiedy popatrzymy między 40 a 66 rozdziałem Księgi Izajasza, mamy niesamowity rozdział. Rozdział 53 Księgi Izajasza. Niesamowity rozdział. 53 rozdział napisany jest 700 lat, zanim Chrystus się pojawił na planecie Ziemia. 700 lat i Księga Izajasza, 53 rozdział, jak czytasz te wersety, to masz wrażenie, jakbyś czytał Nowy Testament. Zauważyliście? Tam jest opisany Mesjasz, tam jest opisane to, co Mesjasz zrobił dla nas i to, kim On dla nas jest. I pod tym względem dla mnie Biblia jest w ogóle niesamowita. Jest czymś fenomenalnym, jest czymś wspaniałym.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 Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest niesamowite. 700 lat, zanim Chrystus pojawił się na ziemi, jeśli weźmiesz dzisiaj w domu i przeczytasz sobie 53 rozdział Księgi Izajasza, to będziesz w szoku. To jest jeden z tych fragmentów Bożego Słowa, przez który Żydzi, Żydzi nawracają się do Jezusa, po którym Żydzi, Rozpoznają Mesjasza w Chrystusie. To jest niesamowite. Słyszałem taką teorię, która ostatnio gdzieś zaczyna się wdzierać w chrześcijaństwo. Taką historię o tym, że, że to uleczenie przez Chrystusa, które dokonało się na krzyżu Golgoty, to nie chodzi o choroby fizyczne. To nie chodzi o choroby fizyczne. Tylko chodzi o jakieś choroby emocjonalne. Ja chcę wam coś powiedzieć. Ewangelia Mateusza, ósmy rozdział. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Mateusz rozwiał wszelkie wątpliwości. A więc jeśli w to wierzyłeś, bądź próbowałeś w to wchodzić, to myślę, że teraz e, po prostu się z tym pożegnaj. Że to tylko są jakieś tam problemy emocjonalne. Mateusz, ósmy rozdział, Biblia mówi tak. Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on wypędził duchy słowem i uzdrawiał wszystkich chorych, aby się wypełniło, co zostało Powiedziane przez proroka Izajasza. On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. I nosił nasze choroby. 700 lat później Chrystus, który uzdrowił wszystkich, Mateusz mówi, to było nic innego, jak wypełnienie tego, co Izajasz zapowiedział 700 lat wcześniej. Kiedy patrzymy dalej, kiedy patrzymy dalej na Nowy Testament, kiedy Chrystus jest już w niebie z powrotem, Biblia mówi tak. pierwszy Piotra, drugi rozdział, 23 werset do 25.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 Stary Testament mówi o tym, że Chrystus wziął nasze choroby i poniósł na krzyż. Kiedy Chrystus jest na ziemi i mamy Nowy Testament, Biblia mówi o tym, że On wziął nasze choroby i poniósł na krzyż. I mamy, kiedy, i mamy Nowy Testament, kiedy Chrystusa już nie ma. Chrystus jest w niebie, a Biblia mówi, że On poniósł nasze choroby na krzyż. I chcę Wam powiedzieć, że miliony, miliony ludzi na całym świecie doświadczają tego codziennie, konsekwentnie i, i, i notorycznie. To, ilu ludzi jest dzisiaj uzdrawianych na świecie przez moc Chrystusa, przez to, co On zrobił dla nas na krzyżu, przez, ten, prze, przez moc, która płynie z tego krzyża, jest niewyobrażalna. Diabeł pcha nam do głowy. Mówi, dla ciebie już nie ma szans. Wychodzisz wciąż i wciąż do modlitwy i nic się nie dzieje. I diabeł przychodzi i mówi, daj se spokój, nie ma sensu. Pamiętam, kiedy mieszkałem przez jakiś czas w Paryżu i, i, i szedłem na takie duże nabożeństwo i siadałem sobie gdzieś tam z tyłu i, i, i spoglądałem i widziałem, jak ludzie wstawali z wózków. Wiecie, co ja wtedy myślałem? Że fajny teatr jest w tym kościele. Wydawało mi się, że to w, w ogóle... Co oni tutaj robią? Jakieś pokazy. I mija kilka lat ja zaczynam tego doświadczać w swoim życiu, zaczynam widzieć to, co się dzieje wokół mnie i dochodzi do mnie każdego dnia, że to, co Jezus zrobił na krzyżu, to wciąż jest realne i to wciąż ma swoją moc. Kochani, codziennie mijasz krzyż Chrystusa. Codziennie mijasz krzyż Chrystusa. Mamy ich mnóstwo w Polsce. Mamy ich mnóstwo w Polsce. Tu przy drodze krzyżyk, tam gdzieś krzyżyk, tu gdzieś krzyżyk. Ale zadaj sobie pytanie, czy ty do końca zdajesz sobie sprawę, czy ja sobie do końca zdaję sprawę z tego, co ten krzyż Chrystusa symbolizuje, co On za sobą niesie, co On w sobie ma, co się tam wydarzyło. Bóg umarł za nasze choroby, ja chcę z tego korzystać. Ja chcę z tego korzystać. Bóg jest ciągle realny i to jest pierwsze przekonanie, że On umarł za nasze choroby. Więc ja muszę wierzyć w to, co On zrobił na krzyżu. Drugie przekonanie. Jego wolą jest, aby zawsze uzdrawiać. Widziałem ludzi, którzy modlą się taką modlitwą i chcę wam się przyznać, że do pewnego czasu modliłem się taką modlitwą. Panie, jeśli jest to twoją wolą, to uzdrów tego człowieka. Panie, jeśli jest to w twojej woli, to daj temu człowiekowi zdrowie. I Bóg kiedyś do mnie przemówił i mówi, nie obrażaj mnie. Mówi, nie obrażaj mnie. To jest tak samo, jakby przyszedł do mnie siedmioletni Tymek, mój syn. Usiadłby przede mną, wiecie... W, w jadalni przy stole, by powiedział, tatuś, ja przyszedłem dzisiaj z wiarą do ciebie, z wiarą. Czy twoją wolą jest, abyś dał mi dzisiaj jeść? Czy twoją wolą jest, abyś dał mi dzisiaj obiad? Tato, ja wierzę w to, ja w to tak wierzę, ale dasz mi też jutro obiad? Zastanówmy się. Według mnie ta modlitwa to totalna, totalna herezja. To totalna herezja. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedy weźmiesz sobie Ewangelię Marka, 666 wersetów. Ja nie wiem, dlaczego tam jest 666 wersetów, ale tak jest. I 666 z tych wersetów mówi o ponadnaturalnych dziełach Chrystusa. O ponadnaturalnych dziełach Chrystusa, które dzieją się w życiu ludzi. 209 z tych wersetów to są wersety, które mówią totalnie o uzdrowieniu. Tylko i wyłącznie o uzdrowieniu. Więc jedna trzecia tej Ewangelii to są uzdrowienia. I Ewangelia Marka rozpoczyna się pierwszym cudem, aby ustanowić coś raz na zawsze. Coś raz na zawsze. I żeby pokazać, czy jest to Bożą wolą, że Chrystus chce uzdrawiać, czy to nie jest Bożą wolą. Ale zacznijmy od Ewangelii Jana. 6 rozdział, 38 werset. Wstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Lecz wolę tego, który mnie posłał. Wszystko, co Chrystus robił na ziemi, było niczym inne, innym jak wykonywanie Bożej woli. Amen? Amen? Woli Ojca, którą egzekwował tutaj na ziemi. Kiedy czytasz Ewangelię, to widzisz, że Jezus robił trzy rzeczy. Po pierwsze uzdrawiał chorych. Amen? Po drugie uwalniał ludzi, którzy byli zniewoleni, którzy byli opętani. I po trzecie głosił możliwość zbawienia. Te trzy rzeczy. Zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie. Co ciekawe, greckie słowo zbawić, sozo, greckie słowo zbawić oznacza uwolnić, uzdrowić i ocalić od potępienia. I ocalić od potępienia. Jedno słowo zbawić zawiera w sobie te trzy rzeczy. I to jest ważne, aby to zrozumieć, że to, co zrobił Chrystus na ziemi, to było Bożą wolą. To była Boża wola. Amen? I widzimy poprzez życie Chrystusa, że Bożą wolą jest to, aby ludzie byli uzdrawiani. Kolejne wersety z Ewangelii Jana, 14 rozdział, wersety od 6 do 9. Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem droga, prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Rzekł mu Filip. Panie, pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus. Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Chciałbym w tym momencie zobaczyć minę Jezusa. Tak długo jesteś z nami i nie poznałeś mojego Ojca? Jezus odpowiada, kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Wszystko, co Chrystus zrobił na ziemi, było odzwierciedleniem woli Ojca tutaj na ziemi. Cała Polska modli się taką modlitwą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Modlimy się tak? Amen? Wszyscy w Polsce się tak modlimy. Czy w niebie jest choroba? Nie. Biblia mówi o tym, że nie ma płaczu, nie ma tam bólu, nie ma tam absolutnie niczego takiego. Wola nieba to jest brak choroby. I Chrystus mówi, że kiedy się modlicie, to módlcie się tak, aby to, co jest w niebie, manifestowało się tutaj na ziemi. I kiedy Chrystus wszedł na ziemię, to manifestował to, co dzieje się w niebie. Czyli wypełniał całkowicie wolę Ojca. A więc jeśli nie wiesz, jaki jest Bóg, to popatrz na Chrystusa. To popatrz na Chrystusa. Bóg nie chce, żebyś ty sobie wymyślał, jaki On jest. A może Bóg jest dzisiaj dobry, a jutro może jest zły. A może dzisiaj Bóg ma dobry humor, a może jutro nie ma tego humoru. Popatrz na Chrystusa. To widział Chrystusa, widział Boga. A więc jeśli patrzysz na Chrystusa, jeśli podążasz za Chrystusem, to widzisz Boga. Halleluja. Trzecie przekonanie jest takie. Bóg chce uzdrawiać. Bóg chce uzdrawiać. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, pierwszy cud, jaki wydarza się w Ewangelii Marka. Wersety od 40 do 41. Rozdział pierwszy. I przyszedł do Niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do Niego, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę swoją, dotknął się Go i rzekł, chcę, chcę, bądź oczyszczony. Pierwszy cud w Ewangelii Marka to jest takie zapewnienie, boże zapewnienie, zapewnienie Jezusa Chrystusa, że co On chce? Że On chce uzdrawiać. Że on chce, on chce, żeby w tym momencie już była taka, wiecie, furtka zamknięta. Czy on chce, czy on nie chce, czy to jest wolą, czy to jest nie jest wolą? On mówi tutaj konkretnie, chce. On od samego początku mówi swoim uczniom, chłopaki, wszystko, co się tutaj dzieje i będzie się działo tutaj na ziemi, to chcę wam powiedzieć od razu, pokazać wam, że to jest woli mojego ojca. Chcę, bądź oczyszczony. Hallelujah. Więc na twoje pytanie, czy Bóg chce uzdrowić, to możesz sobie śmiało odpowiedzieć. Tak. Bóg chce uzdrowić. 17 razy, kiedy czytamy w Ewangeliach, Biblia mówi, że Jezus uzdrowił wszystkich. Że Jezus uzdrowił wszystkich. 47 razy jedna, jedną bądź dwie osoby w tym samym momencie były uzdrowione przez Chrystusa. Ale zero osób, które przyszły do Chrystusa i poprosiło o uzdrowienie, nie zostało uzdrowionych. Nie było takich momentów. Wiecie, Chrystus troszeczkę inaczej działa niż my. Nie działał w ten sposób, wiecie, no 15 godzin już w tej głosze. Już tyle ludzi uzdrowiłem. Daj se chłopie spokój, jutro rano przyjdź, o 6 przyjmuję. Chrystus nigdy tak nie zrobił. Dlaczego? Bo Chrystus chce. Dlaczego? Bo Chrystus chce. Powiedz, Chrystus chce. Aleluja. Czwarte ważne przekonanie jest takie. Jezus przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła. Jezus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. I tutaj... Uderzymy w kolejny chrześcijański stereotyp. Pierwszy list Jana, trzeci, trzeci rozdział, ósmy werset. A syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Widziałeś kiedyś komórki raka pod mikroskopem? Czy ostatnio, kiedy się przygotowywałem do tego kazania, ja spojrzałem w internecie na filmik. Na filmik, gdzie pod mikroskopem są pokazane konkretne komórki raka. I wiecie co? I tam jest konkretne życie. Tam jest konkretne życie. Tam się coś rozmnaża, tam cały czas się coś dzieje. To jest życie, które chce zabrać życie. I Jezus chce, Jezus chce niszczyć, niszczyć te dzieła diabelskie. Jezus chce to niszczyć. Wiecie, dziełem diabła było to, że ludzie wpadali pod wpływ demonów. Nie panowali już nad sobą i ich życie to był jeden wielki koszmar. Wpływ diabła powoduje, że ludzie idą prostą ścieżką do piekła i często się zdarza, że nawet nie wiedzą o tym, że jest nadzieja, bo nie ma ludzi, którzy by im o tym powiedzieli. Że w Chrystusie jest nadzieja. Dziełem diabła jest również choroba. A Jezus przyszedł po to, aby niszczyć dzieła diabła. Amen? Piąte przekonanie. Bóg chce uzdrawiać z wszystkich chorób. Przede mną przyszli ci, którzy wykradli ten werset, o którym ja chcę teraz powiedzieć. Księga Psalmów, to jest 103 rozdział, trzeci werset. On odpuszcza wszystkie winy Twoje. Leczy wszystkie choroby Twoje. Dla Boga, wiecie, reakto to jest to samo, co grypa. Dla Boga ludzie na wózku i to tak, jakby mieli zapalenie ucha. To jest moc, która jest w stanie zniszczyć każde dzieło diabła. Każde dzieło diabła. To jest niesamowicie ważne, abyśmy w to wierzyli. I wcale tu nie chodzi o żaden, o żaden ruch wiary, który gdzieś tam zakorzenił się w chrześcijaństwie. Lepszy ruch wiary czasami niż ruch niewiary. Ale to chodzi też tak, o taką, wiecie, proste zaufanie, że z krzyża Jezusa Chrystusa płynie błogosławieństwo. Że płynie błogosławieństwo z tego krzyża. I taka prosta wiara w to, że Jezus chce, Jezus może, Jezus dziś to zrobi. Kiedy czytamy Ewangelię, Biblia pokazuje nam pięć różnych rodzajów dolegliwości, chorób, z których Chrystus uzdrawia. Pięć. Pięć. Nasza Biblia, wiecie, mówi skromnie. Skromnie mówi choroba, dolegliwość, jakiś ból... Ale język grecki tak strasznie, strasznie, bardzo dokładnie, precyzyjnie opisuje rodzaj tych chorób, z jakich Jezus uzdrawiał. I pierwszy rodzaj chorób to jest greckie, greckie słowo nosos. Nosos. Można skojarzyć później z nosem. Nosos. Nosos. I to słowo opisuje poważne choroby, na które nie ma lekarstwa. AIDS, jakiś rodzaj raka nieuleczalny. Ale popatrzmy, co mówi Biblia. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 23 werset. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach, w ich synagogach, głosząc Ewangelią Królestwa i uzdrawiając wszystkie choroby, i tu jest użyte nosos, i wszelkie dolegliwości Malakia, o której zaraz powiem, wśród ludzi, a wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Chrystus nie chodził i nie uzdrawiał ludzi z Kataru. Chrystus chodził i uzdrawiał ludzi z Nosos z chorób, które w oczach ludzi były już nieuleczalne. Drugi rodzaj, malakia. Dotyczy chorób układu nerwowego albo mięśni. Możesz z tym żyć, ale to powoduje pewien rodzaj niepełnosprawności. Stwardnienie rozsiane, zanik mięśni, paraliż. To są tego typu choroby. Żyjesz, ale cały czas potrzebujesz kogoś, kto będzie ci pomagał. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg uzdrawia z malakia. Trzecia rzecz to jest słowo kakos. Kakos to jest wpływ mocy demonicznych na życie człowieka. Opętanie choroby psychiczne. I tutaj nie każda choroba psychiczna jest wpływem demonów. Nie każda choroba psychiczna jest wpływem demonów, ale część z nich tak. Część z nich tak. To jest temat na osobne kazanie. Nie będę teraz o tym mówił. Ale Jezus uzdrawiał także z kakos. Czwarty rodzaj chorób to jest słowo mastigos. Mastigos w Nowym Testamencie jest tłumaczone jako plaga. Jako plaga. Czyli są to choroby, które gdzieś ciągle trwają w życiu człowieka. Ciągle i ciągle gdzieś są i ciągle są takie, wiecie, ciągle powracają, są takie uciążliwe, przewlekłe. Ewangelia Marka, 5 rozdział, 29 werset. Tu jest mowa o kobiecie, która cierpiała na krwotok przez 12 lat. Pamiętacie? I tutaj w tej historii jest użyte właśnie słowo mastigos. I natychmiast ustał jej upływ krwi i poczuła w ciele, że została uzdrowiona ze swojej choroby. 12 lat. Biblia mówi, że wydała już wszystkie pieniądze, które miała. Lekarze nie byli w stanie pomóc, ale dotknięcie tylko szaty Chrystusa spowodowało, że została całkowicie uzdrowiona. Zobaczcie, jaka to jest wiara. Zobaczcie, jaka to jest wiara. Ona mówi, jeśli tylko dotknę szaty Chrystusa, to zostanę całkowicie uzdrowiona. Z czegoś, co przez 12 lat pustoszyło jej życie. Jaka to musi być wiara. Ale chcę ci powiedzieć, Bóg chce uzdrowić ciebie także z mastigos. Amen? Z tym słowem wiąże się też, też inna ciekawa historia. Kiedy w czasach rzymskich ktoś słyszał mastigos, to był rodzaj tortur. Tortury polegały na tym, że człowieka brano, wrzucano do celi, do takiej chłodnej celi, po kilku dniach wyciągano go z tej celi, przywiązywano go do takiego pala, biczowano go do momentu, aż prawie umarł, ale nie umarł. Do momentu, aż prawie umarł, ale nie umarł. Po czym znowu wrzucali go do celi, kilka dni, rany gdzieś tam zaczęły się zagajać, znowu wyciągano tego człowieka, przywiązywano go do pala i znowu go bito tak długo, biczowano go tak długo, aż umarł, ale nie umarł. I tak kilkanaście razy powtarzano do momentu, aż człowiek umarł. Mastigos to były ciężkie tortury. To były ciężkie tortury, ale Bóg uzdrawia z mastigos. To są takie choroby, które zabijają ciebie powoli. To jest taki rodzaj chorób, który ciągle cię dręczy, jak depresja. Dzisiaj jest fajnie, ale pójdziesz do domu i znowu wróci. Wyjdziesz, otrzepiesz się troszeczkę z tego, ona znowu wraca. I znowu, i znowu. I tak latami ludzie trwią w depresji, nie potrafią sobie z nią poradzić. Bóg uzdrawia z mastigos. Amen? I najbardziej fascynujące słowo. Najbardziej fascynujące słowo to jest słowo archostos. Archostos to znaczy stan krytyczny, nieprzytomny w śpiątce. Ewangelia Marka, 16 rozdział, 18 werset. Będą brać węże, choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Chrystus mówi do swoich uczniów, że odchodzi już z tego świata, ale cały autorytet, jaki on miał, przekazuje im, że kiedy będą się modlić w jego imieniu, to takie rzeczy się będą działy. I co ciekawe, podaje im najtrudniejszy przykład chorób, jaki można było w tamtym momencie podać. Najtrudniejszy przykład. On im mówił, pójdziecie na cały świat i będziecie lecieć z Kataru. Bóg chce lecieć z Kataru. Ale on podaje im tutaj najgorszy przykład choroby, on mówi, będziecie się modlić o takich ludzi, którzy, kiedy będziecie się modlić o ludzi, którzy są archostos, to oni będą uzdrawiani. Halleluja! Pięć rodzajów chorób, nie po to, aby nas straszyć, ale po to, aby nam pokazać, że cokolwiek masz, cokolwiek ci dolega. Chrystus chce i Chrystus z tego uzdrawia. Haleluja. Chciałem w kolejnych kazaniach powiedzieć na ten temat, jak Bóg uzdrawia. W jaki sposób Bóg uzdrawia? Co my musimy zrobić, aby przyjąć Boże uzdrowienie? Wiecie, to jest temat, który można, który, który jest wielki. Jednak dziś Bóg chce uzdrawiać tutaj na tym nabożeństwie. Amen? Ja wierzę w to, że Bóg chce dzisiaj tutaj uzdrawiać. List do Galacjan mówi ten więc, który udziela wam ducha i czyni cuda wśród was, czyni to przez uczynki prawa, czy przez słuchanie z wiary? Zastanów się. Czy słuchasz z wiary? Zapraszam zespół. Ostatnio Leszek Korzeniecki. Taki człowiek, który w Polsce posługuje w darze uzdrowienia. Wykonuje niesamowitą robotę. Ostatnio opowiadał historię o tym, jak jeździ po Polsce i dzieją się cuda. Ale był jeden człowiek, który od wielu lat jeździł za nim. Wraz ze swoją rodziną to był człowiek, który był chory, na, e, był porażony porażeniem mózgowym, od, od, od, od, odkąd się urodził. Odkąd ten człowiek się urodził, był chory na, na, na to porażenie mózgowe i od kilku lat zaczął, zaczął jeździć ze swoją rodziną z Leszkiem Korzenieckim. I Leszek opowiadał o tym, że ten człowiek wychodzi do modlitwy po raz pierwszy. Wszyscy ludzie, którzy tam byli, zaczynają się o niego modlić. I co? I nic. On odszedł i nic się nie wydarzyło. Tydzień później spotyka go na innym nabożeństwie. Ten człowiek znowu podchodzi do modlitwy, znowu wielu ludzi się o niego modli. I co? Nic się nie dzieje. I mówi, mijają miesiące. On cały czas wychodzi. Ciągle jest z przodu w modlitwie. Modli się, ciągle jest i ciągle chce uzdrowienia, ale nic się nie dzieje. I mówi, pamięta, że był w małym kościółku w Polsce. Mały kościółek. Kilka starszych sióstr na krzyż. I ten człowiek wraz ze swoją rodziną. Wychodzi do przodu. Siostry podchodzą. Zaczynają się modlić o człowieka, który jest od małego, od urodzenia, jest chory na porażenie mózgowe. Od urodzenia. To nie tak, że on coś tam się wydarzyło i się stało. Od urodzenia. Modlą się do tego człowieka. I dzieje się cud. I Bóg go uzdrawia. Całkowicie. Całkowicie. I to jest historia, która coraz częściej krąży po kościołach w Polsce. Bo wiecie, bo to jest niesamowite, że Bóg działa w ten sposób dzisiaj. Bóg uzdrawia jak chce, ale Bóg chce uzdrawiać. Pamiętacie, kiedy Jezus spotyka niewidomego i uzdrawia go w pewnym procesie, w pewnych etapach? Wychodzi, bierze go za rękę, wychodzi z nim za miasto, za miastem pluje mu w oczy. I co się dzieje? Ten człowiek zaczyna widzieć, ale zaczyna widać postacie jakby drzewa. Widzicie, idzie jakiś jego kolega Stefek, to on widzi, o, dom idzie. Idzie jakiś tam inny kolega, Antek, o, wierzba idzie. I Jezus widzi, że coś jest nie tak. Nakłada na niego ręce, znowu się o niego modli i dzieje się cud. I przebiega to w pewnych etapach. Ważne jest, żebyś się nie poddawał. Ważne jest to, abyś nie dał sobie wmówić, że dla Chrystusa to jest niemożliwe. Kościele, wstajmy.